O, bardzo ładnie. To pan zaczyna dzień od piątej. Od piątej. No, już. Kociołki nakładam i będę krową roznosił. Sąsiady to lat krzycą mój taczku sobie woś, ale oj taczku, gdzie ją ja uciugna, jak ja chłopina, tam pół metra, wagi żywej, to ja tam uciugla taczka. Ludzie to tak mają kilkoro ludzi w domu, to tak sobie radę dadzą. Trochę jeden no, trochę drugie. Trochę trzecie, a tak to wszystko trzeba samemu i wydoić, i, i dać jeść, i, i mleko wynieść, i banie pomyć. Tak się mówi? O. 14 lat miałam, jak tatuś umarł, to wszystko ja od 62 roku utrzymuję tę gospodarkę. Tak, mamusia już 13 lat nie żyje, a tatuś to już 40 czterdzieści przeszło. Jeden. Hm. W zeszłym roku to chorowałem, stawałem i trzeba obrządzić, musowo. I, I z powrotem się rozbierałem i kładłem się. Bo to żywe. Ono musowo dać i już. Tutaj jest żywy towar, tak się mówi. pójść tu o i już. jedz. stajało się nie. O, dobra. A i witaminki też takie rozmaite, a to, to łaspy. dogadzą się krowiną, bo żeby, jak to mówił, żeby mleko dawały. Jakieś imiona pan nadaje kroki? Yy, nadaje, ale to tak jak od kogo ich kupiłem. To na przykład? Ało, od Żurkowy Stasi, dwie to Żurcychy. Teraz, a to Matraszczycha, a to Adamczycycha, a to Opolstuneczka, a to Szymanowska taka, od takiego Kazia Szymanowskiego. I nigdy się panu nie myli? Nie myli się, nie. To nie, już wszystko to jest zakodowane w głowie. To jest zamiłowanie, to już jest we krwi po prostu. I Cielątko, łogłaskam ich, klepie, lepiej rosną, Lepiej rosną jak się głaska. Oj Boże, to Cocerek. To, to... Kość, nic się nie uderzyło, wszystko głaszce się, ale i stworzenie rozumie, jak się z nią ładnie. U jak nie zobaczył krowy z daleka, to nie mogą się napatrzyć. zarównie mnie poznają po, po ruchach, pochodach. chodach. ile? Dziewięć tego i jałówka jest to i cielunt kobycek jedenasty i dwa cycocków. I jeszcze będą dwa zaraz, bo na wycieleniu mam dwie, co mają termin. I o tak trzeba dźwigać tego ciąłki, ale tak znów wiaderkiem łazić to figo się weźmie to jest 10-11 kociołków 10 przepraszam 10 czy musi pan tak szybko to robić? ojej co taki charakter 7 bo... hektary pola je też ale łąki o, proszę spojrzeć to łąka ale latem to tak wypadzi się na pole to tak a teraz to trzeba dźwigać wszystko tak o dobra ostatni kociołek każdy krzyczy sprzedaj nie męcz się po co ci tyle ale trzeba zlikwidować trochę bo po cielu mi się wszystkie, to trzeba siedzieć, ile to dojenia, Zaczy, ręcznie doje, Jarkę mam, ale trzeba już teraz remontować, bo już się przestałem używać. To korozja już wzięła, to teraz trzeba myśleć albo o nowy, albo o, o te poprawki. Tu. O, ta nie zjadła, to już nie wdam. Teraz te otworzę, klapy trzy. O, bardzo ładnie. Dobra, teraz pójdziemy tym paszowym już koltarzykiem. Wyrzucę kopy na wstępie, bo zawsze opróźniam oborę, żeby było czyściutko. Jakie? Ludzie to mają zgarniacze, o tu trzecie sąsiady, mają zgarniacz. Zgarniaczem obornik sobie wyrzuci, a tu to trzeba od każdej krowy, ręcznie, widłami. Dobrze, teraz przymknę oborę tam. Dobra, dobra, już. O, pójdziemy do mieszkania i już, o, jajeczka wziąłem, Raksiu, grzeczny być. Proszę serdecznie, proszę, to no dobry jest. Niech to, zgrzałem się, uciołki te nosić to wszystko, oj Boże. Ojejku, nie wiem, może zrobić herbatę, kawkę? No to dobrze, zrobię, gazóweczka, ja, ja zrobię kawki. Herbata? To dobrze, to herbata jest, dobrze. Opracowany jestem, jak być tylko może 14 lat miałem, jak tatuś umarł. no to dzieciu! To ja, mamusia mówi, w pole, i dziecko, i zabrunu i łodłoż. I to ja się z pługiem przewracałem i trzeba było odwarać, bo dawno nie było tak traktorów, tylko tak koń mi się warało. Ja 50 wozy obornika wywiozłem i rozwaliłem. Sam widłami od buraków nakładałem. Ciężkie, bo to łojno spryźmy od tych krów. Boju, kochany. Nie ma słów. Przejąłem gospodarstwo. Mamusia przepisała na mnie. A to siostry spłacałem. Każdy teraz wyszedł na swoje siostry tego. Jedna to umarła, jedna żyje. Ale doszły do wszystkiego, bo łatwiej jak ktoś dopomoże. Pieniądz gotowy sobie wzięły, to łatwiej ją się rządzić. Co to? Ja buraków dużo sadziłem, ja te wszystko, liście, zwoziłem sam. Błony popękały, przepukliny mi się wdały. I byłem na operacji. Tylko to byłem w 90 roku, operację miałem. To szwagier mój obrządzał, tu krowy dojeły i mamusia żyła. I, a ja pojechałem na operację do Puław. Tydzień w szpitalu byłem. Po tygodniu ja przyjechałem, niewykoszone, nic. I tak się prosiło ludzi, a to sąsiadów, a to tych, a to tych, żeby krowy wygnał, żeby mleko wydoił, żeby wyniósł. Nie było letko, oj, tak. I teraz też tak, no dźwigam, no dźwigam te kociołek, kiszonki wezna, ale tak coś ciężkiego, pół metra z ziemi złapać, później w brzuchu boli. Oj, tak się użyło. Siano woziliśmy w nocy, boju, kochany, może już było do pierwszy. Wszystko pojechały te najemniki, a ja wydoiłam te krowy, mleko to. Pojadę po na wiaderku, już dwa nie mogę wziąć i po ścianie, i po ścianie, i do domu. Ojej, ustany Bojku, ja cztery tony, pięć nawozów kupuję, tak? Ręcznie w wiaderku, pasek łopasany je ja tu i ręcznie ja to tak więcej ręcznie. Ojejku, nie ma mechanizacji. To jest bardzo źle. Ale mam takich dobrych ludzi, że mi je wysuszył siano, je sprasowały, je zwiezły. Oj, dobre ludzie, sercam do mnie. Ale trzeba kasę, jak to mówił, zapłacić. Siostry córka skrzycała mnie, mówił upadnie z krowi później później uczymos. Naprawdę tak mi mówiła. Nogi ci wysiadły, nogi się powykrzywiały, no, no, na tyle latania. Ale, no, za głupi jestem, za dużo trzymam że miał trzy krów, to bym se i bykiem poleżał i odpoczął, a tak to w lecie te krowy wygnać, wydoić, przygnać, wystarczy. A ja słyszałem podobno, że ma pan taki zeszyt, w którym pan... i wszystko, zeszyt mam, kochanie, złoty. Ja mam, o tu, w tym zeszycie, właśnie... to jest stukartkowy zeszyt. Kto mi co w polu robił, co mi orał? O, chabro, Kazimierz Krowa, bo miałem byka i przychodziły z krowu do mnie. Kupiłem mieszanki, tonę od białka, dałem 350 zł od Mirusia. Ocieliła się biała pierwiastka, Ło, łysy byczek, co sprzedałem, co kupiłem. Wszystko mam zapisane od A do Z. Mleko to mi dobrze szło, mówię szczerze, o, klasa jedynka, no tu dwójka jakoś była, klasa super, nie chcę się chwalić broń Boże, nie ma tu rozkoszy, ale wyrobiłem na to, teraz to mleka mu mało, to już za mleko figa weznam, ale znam się na wszystkim, nie nie bardzo kto za mnie, bo znam się na wszystkim, na każdej robocie, i męski i damski, o tak, dobra, pijamy herbatkę, bardzo proszę. Dobrze jest, dobrze jest, łuchaj. Wypijamy sobie herbatkę. Marno babina, to gozy. Ktoś <głosy> se poradziła, jak ten marny chłopina. Ojej, no, wszystko, i środki, prać, bo już się przybrukała, ale na święta upiera, upiera wszystko. Kuchnię miałem czyściutko, trochę mi się przybrukało, bo paruje. jędyki skubałem, to wszystko para, jędyków miałem osiemnaście. obiela sobie, jak to mówił, łobielę sobie. Tak, tak, tak, ojej Boś, kochani, dobra troszeczkę nóż mam nie ostry muszę sobie leciutko po, poostrzyć dobra kurata to tam ile 10 minut tutaj o, zacząłem skubać o, skubane o. i już teraz łopalone. oddam za darmo jakby coś, jakiś pałeczek gdzieś się znalazł teraz już będę już sobie wywebesze o nóżki się łużyna pajdeczkę to wszystko umie se elegancko wyrżnąć o, rączki zawsze sobie myję, ale później mięsko to się też moczy ładnie żeby było jak do rosołku się gotuje wymoczone ładnie, elegancko Rosołych gary gotuje, dużo gotuje to tak i piesek zjeje i kotek zjeje no i sam sobie tego rosołka już to we krwi jest wszystko i bo tak nagotować sobie. Planuję, bo tak jedno się kończy, zupkę gotuje, grochóweczkę, kapuśniaczek, Bigos nagotuję, jaki dobry, ale zawdzięczę mamusi, bo zawsze jak zaprawiała, choć mówi Januszek, zaprawimy Bigosik. Uczyła mnie zaprawkę, koncentracik i ja to sobie radę z tym daję, tak, tak. Ale i kiełbasy dobry się wkroi. elegancku kiełbaska, nie byle jakie tam. Byle zwykły, to w życiu bym nie kupił. Jest tyle drobiu dobrego. Lux w wiejsku, tak u kiełbaska, żeby bo buzi dać. Teraz o wody sobie wezmę, będę wody ładnie wypłukam. A te, te wneczności się zmarnują? Ja to to żnę na krótkie kawałeczki. Kury, Jezu. Psu nie daje, bo to surowe. A kurki to sobie tak lubią. O, aby wyjdę z plastikiem, to zaraz lecą do mnie, żeby im... Żeby im się z nimi się podzielić. Tak za mną ganiają, bo to jak robaczki, ten środeczek. Tak. Pysny jestem, ja tak lubię więcej ciast. Przywożył mi też z Garbowa, te, co wożył chleb. I to dobre ciasto włożył, bo to tak jednego dnia ze sklepu im nie zejdzie, to na drugi dzień już wiezu przy ceny robił. Ale kiedyś pan piek? No tak, kiedy ciasto pikiem. oj, mówić. I nawet olejacze pikiem, No sześć jajek, sześć łyżek oleju. Półtorej szklanki cukru, dwie szklanki mąki i łyżeczkę proszku. Jakie to pyszne było, ten placuszek mógł cztery dni stać, nie sychał się. Ja mówię, że te słodycze mnie trzymały, bo i czekolady i w ogóle, ale boję się, żeby nie było cukru dużo. I czekoladka przyniesa, po co się? Bo ja czekoladki kupuję sobie, kupuję, nie żałuję sobie. Ja jestem taki, który to lubił brać, a ja to tak lubię dać, lubię poczęstować, lubię dać, aby zgoda, aby zgoda, ja lubię żeby, aby całe życie zgoda. Lepiej zgoda, jak nie zgoda. Bardzo proszę, nie, już nie będę wyjmował. O, serdecznie proszę, kochany złoty. O, poczęstujmy się. Ja i, i, śliweczku wszystkiego, drzemy, powidełka, wszystko se zrobię. W trzecim mieszkaniu na kominie tam mam nastawiane weków cały stos. Nachodzi pora na co, truskawki, wszystko w kolejności. Wszystko się zrobiło i góreczków i wszystko. A co? Kupić? Swoje się mam. A jak pan spędza święta A, Święta sam! Sam! Łocytum se Łukasza Ewangelia! Pomodla się, nagotuje se gosiku, racuszków, suszu, jabłek se ususza, teraz rybka jaku tam. Tylko ja rybków to se kupuję w koncerwie, bo tam jeden człowiek to tam. Nie kupuję tych żadnych karpiów, bo tam jeden człowiek. Ale i sam do siebie se życenia złoza, życa se zbyt, aby dużo zdrowia Bóg dał. I żeby człowiek aby w ruchu był, żeby, aby, jak to mówił, żeby się nie położyć. A tak. Zawsze kiedyś, jak młody, to tak. Przyszedłem, poświęciłem podwórz, w koło, obleciałem wszystko elegancko, wszystko, kury, uciekały, bo się, bo ja żeby w tam domu wszystko się wiedło, żeby było wszystko pełno obora, żeby była zawsze tak swoimi słowami, żeby Bóg darzył wszystkim w każdym kundku po tysiącku. Mamusia baszczyku naszykowała kiełbasku dobrego, eleganckiego zapach iśmy ładnie się jajkiem podzielili, życzenia się złożyli a teraz to sam to nie chodzę też na rezulekcję, nie chodzę, bo nie chcę się dojanie to idę doić, obrządzać a później se na sumę jedę, bo ja na sumę se jeżdżę zawsze tak 12-15 rowerek i ja jada sobie jak wiaterek majowy teraz sobie wodę wezmę, zamoczę, ładnie wypłukam o. Czyściutko, ładnie, zdrowe, miłe, miło zjeść. O! o Kogut trzeba było go, jak to się mówi, doprowadzić do porządku. Bo bebeszka nie może stoić, żeby się nie smrodził. Dobra. Teraz idziemy na podwórek. Kurtkę wsadzam, bo ta łoporowo kurtka, bo krowi zlaju. Czapkę na głowę i idziemy krowi doić. Po 12 jest ile? 15. O! Dobra. Na podwóreczku, ładnie cieplutko, słoneczko świeci. O, suczka, szczeka, jednorek gulgoce, Ojej, no. O, Dobra, no. Ale troszkę przeciąg na jest, Nie lubię przeciągu, bo szkodzi przeciąg to i cielantu mi w ogóle. No, nie, nie, stawaj. Dużo mówię w oborze, bo nie ma do kogo mówić. To tak do krów się, rozmawia się z krowami, z tam, z psami, ze wszystkim. Skońmy. Wszystko się lubi, bo to jest wszystko, od Boga wszystko dar, Bóg pocieszy, Bóg darzy mnie wszystką, nie brak mi nic, roboty trochę za dużo, ale to wszystko od Boga. W świątyniu się nie rozstaja, co niedziela łobrządku tyle łobrządza i do kościoła trzeba pojechać. Pismo na stole, je czytam i pismo, ale chodza i modla się, gdzie tylko idę i w oborze. krowy się doja, Bóg wysłuchuje wszędzie nas, Bóg wysłuchuje. Teraz będę brał się za dojenie, pomalutku. Dla żywota ja ile krów natrzymałem kiedyś, jeszcze z dawien od tych młodości, to naprawdę na tym podwórku moim by te krowy nie pomieścił. Co, ja nachowałem krów? Tak. No, no, ale przy wycieleniu jestem. Muszę dopatrzyć, żeby nie wiem co. Ale znam się przy tym jak doktor. O, jednego roku to tak miałem. Poleciałem tam do Stasia Opolskiego, ale Stasia nie było w domu. Była żona jego, Lilka. No to mówię, Lilka, bardzo proszę, ja się cieli, nie mogę wyrwać. No to dobra, dali po sąsiadka leca. druga sumsiadka. Dobra, dwie sąsiadki i ja trzeci. Oj, jak to ładnie wyglądało. Przyszły, wyrwaliśmy. Ale siedliśmy, widko se wypiliśmy pod ciasteczka, pod cukiereczki i wyrwaliśmy już od pierwiastki dwie damy dwie damy i ja z nimi Oj tak Dobre słowo i, i miły uśmiech na buzi nawet to jest wszystko Oj, ja i krowy doja to i śpiwum Nieraz w nocy późno doja krowy Jest tam zmęczony, senny Śpiwum A no jakie piosenki śpiewałem to tak nie było Ciebie tyle lat, Myślałem, że nie wrócisz już, Poukładałam sobie świat, I nie zostawię tego już, Najlepiej odejść póki czas, Na końcu świata schowaj się, Dziś już nie pora szukać las, Dziś już za późno, dobrze wiesz, okropnie, a jedną krowę tak umiałem, to naprawdę jak jej nie było zanucić, nie dałam leka. nie przypuściła, bo mm, Boże, i ja z nią bonanza, kupiły ją na gutanów takie ludzie, ale mówię, ludzie, feleru ta krowa żadnego nie tylko musi ta i śpiewać, ta baba mówi tak. Stary listo, trzeba i kupić magnetofun i do obory magnetofun przynosić, bo mówi, jo głosunił um do śpiwu <śmiech> jeje. i tak było, ale zadowolone, cieszyły się, że nie wiem, bo dobro krowa. z przez życie, jak to mówił, jaka to melodia, ten Robert Janowski prowadzi, ja muszę wysłuchać. Muszę, randka w ciemno, muszę wysłuchać. Muszę wysłuchać sprawiedliwie, jak tu sąśliwie siedza pod tu krową. Nie chciał pan pojechać na randkę w ciemno? Nie, nie chcę, nie chcę, bo tam nie ma, tam są wszystko po maturach, tam są ludzie uczune, nie ma takich yy, łoborowych. <laughs> Żeby były łoborowe, to ja bym tam pojechał. Koniec. O, dobra, Kroma wydojona. Jeszcze mam tam jedną białą doić na przebów, a to te to cierutkowi tam. O, biały łepek, ładny, dobra. Skarbuniu złoty, pomalutku. Pij, pi, pij, nioniu, pij, skarbuniu. Pij, kochasiu, jakoś, pij, pij. O, to wypiło ładnie. Nie mówię, jest kiesanku, do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba to zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala zmrok, dopóki się splatają ręce. Dopóki kurzy nocy mrok do zakochania, jeden krok do zakochania, jeden krok. Dziękuję. Chodziłem tu, chodziłem tu, no no może bym się ożenił, Ale nie do mnie towary, koniec no. Próźniok ula robić nie chce, ula krów nie będzie doić, czy krów sprzedaj i ula pojedziemy na wczasy, tak? A kto będzie e, obrządzał, kto będzie tu co robił? Ja bym mi musiał i na naleśniczki usmażyć i, i obiad ugotować, i się i obiadu nie chciało ugotować. Dobro, gospodyni, to wie co ugotować dziś na jutro. A to to? ja pojecham do Puław, nie ugotowała ani co, kanapki ładuje. Na no, co my kanapki, a kanapków to Monty, zupki mi nagotuj. Krowy poszła, popuściła na calutkie łańcuchy, łańcuchy po 4 metry, mnie to wkurzyło, to mnie 3 dni i no wcale nie miało pojęcia do gospodarzenia i kuniec. Ale to był interes, czy to była miłość jakaś? Aj tam mnie bardzo miłość, bo to utyłość było, mnie to to nie odpowiadało, bo to grube jak 110 kg a ma niezdatne. Nie nadawaliśmy się, wola dla mnie, ty chudasz kapła, a niech będzie, bo ja jestem zwinny, mnie się robota pali, o i już, a to, to, to, wolne to wał do wałowania szosy, niezdatne, <głosy> i koniec, i mówię, jedz z Bogiem i już, i pojechała, niech jedzie, tak, tak, jakby coś do rzeczy było, to ja bym tego nie puścił, ja bym się trzymał, bo tak się zdaje, zawsze to we dwoje, gadu, gadu, we dwoje, jedno zrobi to, drugie to, zawsze inaczej spędzić czas, Przeszło i poszło. Kamień wody. Próbował pan szukać przez jakieś biuro matrymonialne? Nie próbowałem, właśnie nie próbowałem, bo tak. Boję się światowca jakiego. Chciałbym, żeby tak z, z, nie z, za daleko, żeby coś znajome było. To bym z chęcią, jak tam mówię, nadskoczę, znam się na wszystkim, dopomogę i to, ale gospodyni dobra, czy węgły. Utrzymuję czy węgły, a gospodarz czwarty. Chciały mnie dwie takie, ale ale o tak, jedna troszkę tak z mowu, nie bardzo, ale jako dobro, jako pracowito. Jak była maleńka tatusiu przejechał wozem zielaźniakiem i ona biedna tak nie mogła mówić dobrze, ale nie było patrzeć na to tyle, że o tak i uprałem sobie wszystko co zrobiłem, ale to przyszłość żeby była, żeby było dziecko, żeby było co, mam krześnioka, nie postarałem się, no. młode lata przeszły i przepadło, nie ma następcy, tak, o to się zastanawiam. Bo to się boja, że przyjdzie starość, to trzeba do domu starców wjechać i kujesz z boktorej, A to, to, to mówię, a trzeba dać na biednych jakich, żeby to pan Bóg by wynagrodził za to. <gryw> I ten wiek tak szybko przyleciało. Ja się wcale nie mogę zorientować już pięćdziesiątka przyleciała. Ja czterdzieści lat piętami się w tyłek biłam, latum, w kusa, do krów poleciałam szybciutko, papuściłam, przyleciałam, już. Pies mnie nie dogonił. A teraz już człowiek nogami ciągnie, już ty jak mówi siąć, tak się mówi. Rano krzyż mnie boli, ledwie skarpetki wsadza. Och, ja mnie co jest? Później jak się rozruszą, to już mi lepiej. I się takło. Człowiek zapominał o wszystkim. Bo jakby tak nic nie trzymać, i siąść i czekać, i bo tak to by się załamał, zanudził, nie wiem co by, może by i na głowę co padło. A jak pana na wsi nazywają? Te, te, te, te, co mleko odstawium, to małysz na mnie, jej, ale ja <śmiech> no, może i do małysza podobna być, ale on leciutki, bo on ćwiczy, on czekoladki je, on ćwiczy, on leci jak burza. Bo... <śmiech> A to stąd te czekolady pan kupuje? <śmiech> <śmiech> o i czekoladki, umie co, bo ja też chcę być małyszem po prostu, żeby leciutkiem być, żeby jak fryga latać. No 50 kila to jest dobrze. I tak wszystko. <śmiech> <śmiech> tak jest, tak jest odżywił się dobrze i startuje jak małysz w swoim gospodarstwie. To jest od Boga dar po prostu, odboga dar, no. Idziemy teraz na podwórek obrządzać do inwentarza, bardzo proszę. No. Momencik, dobra, już ja będę siadał, nie siadam i doję. Bo teraz o, to, to, to, to, to. Jak minął dzień! Jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień, czy można się obejrzeć, czy właśnie tu, zawołał dobry dniu. Jak minął dzień, już kartki z kalendarza na inne zmień, niech się już nie powtarza, jak minął dzień, zawołał dobry dniu.